Drugi Tymoteusza, rozdział 2: Przetoż ty, synu mój, wzmacniaj się własce, która jest w Chrystusie Jezusie. A co słyszałeś ode mnie przy wielu świadkach, to powiesz ludziom wiernym, którzy byliby zdolni i innych nauczać. Przeto ty cierp jako dobry żołnierz Jezusa Chrystusa. Żaden żołnierz nie wiąże się z prawami żywota, aby się podobać temu, który go do wojska powołał. I jeżeli by też ktoś stanął do zapasów, nie otrzyma wieńca, jeżeli nie walczy według reguł. Rolnik, który pracuje, powinien pierwszy korzystać z owoców. Rozważ, co mówię, a Pan niech Ci da we wszystkim zrozumienie. Pamiętaj, że Jezus Chrystus powstał z martwych, który jest z nasienia Dawidowego według Ewangelii mojej, za którą cierpię aż do więzów jak złoczyńca, ale Słowo Boże nie jest związane. Przetoż wszystko cierpię dla wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia, które jest w Chrystusie Jezusie z chwałą wieczną. Wierna to jest mowa, albowiem jeśli z Nim umarliśmy, z Nim też żyć będziemy. Jeśli cierpimy, z Nim też królować będziemy. Jeśli się Go zapieramy i On się nas zaprze. Jeśli my nie dochowujemy wierności, On wiernym pozostaje, gdyż zaprzeć się samego siebie nie może. To przypomina i dając świadectwo w obliczu Pana, aby się nie wdawali w spory o słowa, co nie służy do niczego, tylko do obałamucenia słuchaczy. Staraj się, abyś stanął przed Bogiem jako doświadczony robotnik, beznagany i który by dobrze wykładał słowo prawdy. A światowej próżnomówności strzeż się, albowiem ci, którzy ją uprawiają, coraz bardziej wpadają w bezbożność. I mowa ich, jak rak szerzyć się będzie, do takich należą Chymeneusz i Filetos, którzy odprawdy zboczyli, mówiąc, że się już stało z martwych zmartwychwstanie i obalają wiarę niektórych. A wszakże niewzruszonym stoi fundament Boży, mając tę pieczęć, zna Pan tych, którzy są Jego. I niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, który wzywa imię Chrystusa. A w wielkim domu nie tylko są naczynia złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane, a jedne są do celu zaszczytnego, drugie do pospolitego. Jeśli tedy ktoś siebie samego oczyści od tych rzeczy, będzie naczyniem do celu zaszczytnego poświęconym i użytecznym Panu do wszelkiej dobrej sprawy przygotowanym. Chroń się też porządliwości młodzieńczych, a podążaj do sprawiedliwości wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. Unikaj także głupich i nieumiejętnych rozpraw, wiedząc, że rodzą z wady. Ale sługa pański nie powinien się kłócić, lecz ma być uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania złych cierpliwie znoszący, który by z łagodnością nauczał przeciwników w nadziei, że ich Bóg przyprowadzi do upamiętania i poznania prawdy, aby się wyzwolili z sideł diabła, który ich złowił ku spełnianiu woli jego.